Stowarzyszenie Wikimedia Polska zaprasza do współpracy. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Ganicz, jestem przewodniczącym Koalicji Otwartej Edukacji. Koalicja to jest taka w sumie luźna w pewnym sensie. Grupa kilku organizacji pozarządowych, ale też instytucji edukacyjnych, które wspólnie starają się działać na rzecz właśnie otwartych zasobów edukacyjnych. To jest takich, które są dostępne na wolnych licencjach, także każdy może swobodnie i bezpłatnie z nich korzystać. Alicia Prowadzi wiele różnych działań, wiele z nich jest słabo widocznych publicznie, ponieważ to są na przykład opiniowanie projektów ustaw czy rozporządzeń, które mają wpływ na otwartość edukacji w Polsce, ale oprócz tego są takie działania bardziej widoczne, takie jak na przykład szkolenia, które raz do roku prowadziliśmy, w tym roku odbywały się w Białym Stoku, to są szkolenia dla osób z organizacji i instytucji, które chciałyby się otworzyć, a nie wiedzą jak wybieramy spośród osób, które się zgłoszą takie, które mają największy potencjał otwierania swoich instytucji i przeprowadzamy z nimi takie trzydniowe szczegółowe szkolenie z prawa autorskiego, z wolnych licencji ale również z takich technicznych aspektów udostępniania treści w internecie no i po tych trzech dniach te osoby wracają oczywiście do swoich macierzystych instytucji i próbują je otwierać z różnym skutkiem, niemniej niektórym najmniej się to udaje. Sama koalicja rozrosła się też w dużym stopniu dzięki tym szkoleniom, ponieważ to funkcjonuje trochę w ten sposób, że jeśli któraś z tych organizacji poprzez tą przeszkoloną osobę się otworzy, no to potem naturalnym, kolejnym ruchem jest przystąpienie do koalicji. W tej chwili to już jest 20 organizacji. Współzakładały koalicję kilka lat temu Stowarzyszenie Wikimedia Polska, ICM, czyli Centrum Superkomputerowe Uniwersytetu Warszawskiego, następnie Creative Commons Polska i Fundacja Nowoczesna Polska Jarosława Liprzyca. I oprócz tego też również współtworzącym było wówczas Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, które jednak po pewnym czasie przestało się zupełnie angażować w działania koalicji. I potem stopniowo kolejne organizacje przyłączały się, są to w Czasami organizacje w, o zasięgu ogólnopolskim, ale też jest sporo lokalnych organizacji, takich jak na przykład Fundacja Liternet z Krakowa, taka fundacja z Białego Stoku, ale również mamy całkiem poważne instytucje, na przykład takie choćby Akademia Górniczo-Hutnicza, czy w tej chwili o przystąpieniu do Koedu myśli trochę, choć nie wiadomo, co jeszcze z tego wyjdzie, instytut pamięci narodowej. Koalicja w ogóle sama osobowości prawnej jako takiej nie ma, więc nie wiąże się to z żadnymi w, w prawnymi zobowiązaniami, co są właściwie tylko zobowiązania moralne po przystąpieniu do koalicji i wiąże się to z tym, że jest taki dokument, który się nazywa porozumienie, w którym są zawarte informacje o tym, jakie są cele i w jaki sposób koalicja funkcjonuje i trzeba złożyć tak, podpisać się pod tym porozumieniem i złożyć takie oświadczenie woli instytucji przystępującej o akceptacji tego porozumienia i to jest w zasadzie cały wymóg i potem organizacja deleguje jedną osobę do rady koalicji i tą radę tworzą właśnie przedstawiciele po jednym z każdej organizacji. Jeszcze jednym z takich najbardziej widocznych publicznie działań Koalicji Otwartej Edukacji jest Dzień Domeny Publicznej, który jest co roku organizowany pod koniec grudnia bądź na początku stycznia i jest to takie uczczenie faktu, że kolejni autorzy, którzy zmarli 70 plus 1 lat temu przechodzą 1 stycznia, znaczy ich utwory przechodzą do domeny publicznej. Może się to trochę dziwne, wydawać, że cieszymy się z czyjej śmierci, która co prawda nastąpiła już dosyć dawno temu, to jest 70 lat temu, ale tu nie chodzi o oczywiście cieszenie się z tego, że ktoś kiedyś zmarł, tylko cieszenie się z tego, że te utwory tego kogoś przechodzą do domeny publicznej i od tej pory każdy może je używać i publikować i rozpowszechniać. I Jeśli ktoś pamięta autora, który pisał 70 lat temu, czy twórcę, który pisał 70 lat temu i chce go upublicznić, to myślę, że ten autor poza jakby w życiu pozagrobowym prawdopodobnie, jak ktoś wierzy w życie pozagrobowe, prawdopodobnie się z tego faktu cieszy. I my się też cieszymy z tego, że właśnie po pierwsze ciągle pamiętamy o tych ludziach, a po drugie, że właśnie ich utwory wreszcie będą mogły być uwolnione. To znaczy każdy mo może je publikować, przerabiać, remiksować i robić z nimi różne fajne rzeczy od tego momentu. Lista osób, autorów, których twórczość przechodzi do domeny publicznej jest co roku dostępna na stronie w www.domenapubliczna.pl i tam również jest taki kalkulator domeny publicznej, przy pomocy którego można wpisując informacje o autorze i utworze, sprawdzić czy to już jest w domenie publicznej, czy jeszcze nie, jeśli jeszcze nie to jak długo trzeba czekać, żeby to do domeny publicznej przeszło. Zapraszam na stronę internetową www.koet.pl, gdzie są wszystkie informacje o aktualnych działaniach koalicji, a także w zakładce członkostwo informacje, jak przystąpić i kto obecnie należy.